Dwie Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Modlitwa franciszkańska o pokój serca. O Panie, uczyj nas narzędziem Twojego pokoju, abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść, wybaczenie, tam, gdzie panuje krzywda, jedność, tam, gdzie panuje zwątpienie, nadzieję, tam, gdzie panuje rozpacz. Światło tam, gdzie panuje zmrok, radość tam, gdzie panuje smutek. Sprawa, byśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pocieszać, pociechę dawać, nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć, nie tyle szukać miłości, co kochać. Albowiem dając otrzymujemy, wybaczając zyskujemy przebaczenie, a umierając rodzimy się do wiecznego życia. Amen. Usiądźmy. Temat, który chcę właśnie zaproponować no jest, jest trudny, ale zarazem jest on tematem, który może nas dotyka bardzo, ponieważ dotyczy kryzysu. Otóż chcę tutaj na początku zastrzec, że kryzys może być rozumiany niekoniecznie bardzo dramatycznie, ale nawet tak bym powiedział Y, trochę pozytywnie, że y, kryzys y, to jest w ogóle, w sensie takim ogólnym, y, sytuacja jakaś, która stawia nas wobec pytania, wobec jakiejś kwestii, która wymaga rozwiązania, zastanowienia się, dokonania wyboru. I że tego typu y, kryzysy są nam bardzo potrzebne, y, bo inaczej nie moglibyśmy dokonać rozeznania, nie moglibyśmy naszej wolności ćwiczyć. Natomiast w sensie takim już ścisłym, specyficznym, przez kryzys rozumiemy sytuację trudniejszą, gdzie łączy się ona z pewnym cierpieniem, z pewnym bólem, pewną trudnością. Ale tutaj chcę powiedzieć, że nie, nie odnoszę się tutaj do sytuacji kryzysu w sensie jakiegoś przypadku patologicznego, że człowiek jakby traci kontakt z rzeczywistością i jakieś przeżywa zaburzenie. No to na pewno są sytuacje już, już szczególne. Natomiast chodzi tutaj o kryzys taki, w przypadku, który może się przydarzyć właściwie każdemu człowiekowi, każdemu człowiekowi. I mamy na względzie to, co powiedziałem o tym właśnie podejściu do, do małżeństwa w podejściu do rodziny, jak sobie człowiek to wyobraża, że to oczywiście potem w spotkaniu z drugą osobą i z jej koncepcją małżeństwa i rodziny no, dochodzi do pewnej jakby konfrontacji, do uzgodnienia, bądź niekoniecznie uzgodnienia i pojawiają się sytuacje kryzysowe. Czyli, że kryzys zestawiamy tutaj, łączymy z sytuacjami, jakie pojawiają się w życiu. Życie nas zaskakuje, jest bogatsze niż nasze doświadczenie, niż nasze rozwiązania, które mamy, czy znamy i w tym sensie obiektywnym kryzys się może e, pojawić i jest on zarazem e, czymś subiektywnym, czyli osobiście przeżywanym, że e, kryzys się odczuwa jako sytuację trudno bolesną, e, że ma się właśnie taką, e, jak to i Państwo e, tutaj mówili, e, bolesną świadomość, nieraz jak z niej wyjść, nieraz to trwa jakiś czas i że potrzebny jest ktoś, kto może nam pomóc wyjść z tej sytuacji. Przyczyny odczuwania takiego kryzysu mogą być różne i że Y, tutaj właśnie y, chodzi o y, całą koncepcję miłości, rozwój tej miłości i że y, na początku y, ta faza zakochania, y, fascynacji sobą dwóch osób trwa jakiś czas. Ktoś y, napisał, że może trwać nawet do 36 miesięcy. Nie wiem, czy to można tak uznać że tutaj jakiś czas można wyznaczyć, ta, ta faza, że potem wchodzi się w drugi etap, który może się oczywiście pozytywnie rozwinąć, jako takie życie dla drugiej osoby, szukanie jej obiektywnego dobra i budowanie rodziny i życie dla niej. To jest ten, ten drugi etap miłości, który który się może rozwinąć, ale nie wszyscy jakby przechodzą do tego drugiego etapu miłości, ponieważ akcentują mocno tę właśnie potrzebę własną i własną koncepcję. No, mogą mieć jakieś uwarunkowania dla swojej postawy, nieraz podświadome nawet, nie wiem skąd to, czy to jest przejęte z rodziny, czy to jest w większości, to, to gdy się czyta właśnie te doświadczenia to jest przejmowane z rodziny wiele, wiele postaw, które potem jakoś się ujawniają w małżeństwie i że mogą prowadzić do, do kryzysów pewnych, że mogą się ujawniać zranienia też jakieś i tutaj Mówiąc e, o zranieniu, e, mamy na myśli najpierw może podatność na, e, na zranienia, e, podatność może być e, różna, e, że ktoś może nosić w sobie jakieś od dzieciństwa e, zranienia i że one się e, potem mogą, mogą e, ujawnić. Może być też większa czy mniejsza wrażliwość człowieka. Wrażliwość to jakaś taka zdolność reagowania na pewne, pewne rzeczy, pewne wartości oczywiście, ale także pewne sprawy związane z postawami, życiem małżeńskim, odniesieniem się do drugiej osoby. Wrażliwość dotyczy pewnej empatii, wczuwania się w drugą stronę, co przeżywa, jakby wchodzenia w jej świat. Jedni są do tego zdolni, inni nie są do tego zdolni. Niekiedy słyszymy stwierdzenie, że istnieją ludzie bez zranień że nie mają takich zranień jakby są odporni. Otóż. Psycholodzy twierdzą, że to jest nieprawda, że każdy człowiek ma jakieś zranienia, bo każdy ma jakąś, jakąś wrażliwość i jeżeli ktoś twierdzi, że nie ma zranień, to jest raczej jego problem, że taki człowiek będzie ranił inne osoby, nie ma tej jakiejś wrażliwości, będzie się narzucał może swoją postawą, Czyli zranienia no, mniejsze są czymś jakby normalnym, i kryzys w związku z tym może też być warunkowany tą właśnie zdolnością czy podatnością na zranienia. W pełnym ośrodku terapii pojawiło się małżeństwo, którzy żyli ze sobą 9 lat, mieli dwoje dzieci, byli już po terapiach małżeńskich dwóch i ujawniło się, że mają sprzeczne oczekiwania. Sprzeczne oczekiwania co do budowania wspólnego małżeństwa i rodziny. I w rozmowie mąż wyraził taką wolę, żeby jeszcze raz się dogadać i może rozwiązać możliwe kwestie. Żona natomiast oczekiwała od terapeutów, że, pokonają, że przekonają partnera co do tego, by się rozeszli, by tylko ustalono mogli ustalić jakoś między sobą opiekę nad dziećmi. No i w takich sytuacjach y, powołuje się kogoś do mediacji. Do mediacji. Nie wiem czy to, to, to pojęcie mediacji jest nam znane y, i czy może się okazać pomocne. Y, potem y, mediację, y, podjął się ktoś w tej mediacji i w rozmowie z tym mediatorem Yy, okazało się, że, yy, że może nie chodzi tutaj o wielkie rozbieżności, ale chodzi o mocno zakorzenioną niechęć do siebie yy, u tych osób, yy, że yy, trudno ich było jakby yy, z, tej, z tej niechęci, tego negatywnego nastawienia yy, yy, wydobyć. Yy, no, takie nastawienie negatywne na pewno się tworzy przez różne konflikty, nieraz narasta i chyba to jest powodem tego, że może nie są wszystkie te sytuacje w miarę rozwiązywane. Może to zależy od charakterów też oczywiście, że światy tych dwóch osób bardzo się różniły ze sobą i że no, nie było też odniesienia do, do wartości religijnych, które mogłyby tutaj jeszcze jakąś stanowić taką bazę dla zaufania większego do siebie, czy odbudowania tego, tego zaufania. Tak, no, jeszcze dochodziło do przemocy fizycznej, co może też pogłębić taką tutaj trudność. Więc zaproponowano, mediator tutaj zaproponował, żeby jeszcze raz próbowali jakby budować małżeństwo, zaczynając od nowa, od nowa, by jakby odejść od tej, od tej historii, i na nowo, na nowo rozpocząć. No, nie wiem, czy jest to, jest to możliwe, takie pozbycie się e, e, tych różnych uprzedzeń, które, e, które powstają. Czas separacji, e, który podjęli, no, e, miał im pomóc w tym, ale jakoś, jakoś do tego spotkania i do odbudowania tej relacji nie doszło, nie doszło. W samotności można próbować podjąć refleksję nad swoją postawą, nad małżeństwem. Można dochodzić też do korzeni swoich zranień, do korzeni swoich zranień i że gdzieś te, te zranienia, które są w nas, mają, mają swoją podstawę. I teraz, no, tutaj abstrahuję trochę od kontekstu doświadczenia małżeńskiego, a y, chciałbym y, y, wspomnieć, że y, taka metoda jakby uzdrawiania y, tych negatywnych uczuć y, to y, jest praktykowana od dłuższego czasu we wspólnotach też charyzmatycznych, w Kościele, gdzie, gdzie właśnie bardziej uwzględnia się te dane psychologii, psychoterapii, gdzie właśnie chodzi o uzdrowienie pamięci, uzdrowienie pamięci, że my mamy pamięć nie tylko intelektualną, okazuje się, ale mamy pamięć emocjonalną, uczuciową, no i w kontekście religijnym trzeba mówić, że mamy także pamięć religijną e, związaną z wiarą, przeżywanie e, różnych spraw, tajemnic wiary, gdy czytamy Pismo Święte, opisy biblijne, to jak to na nas e, wpływa i, i, i pamięć, e, mamy, ożywia się nasza pamięć, gdy e, widzimy różne tajemnice e, czy, czy sceny ewangeliczne o i teraz właśnie to uzdrowienie pamięci tej historycznej w nas, tej negatywnej jest podejmowane w różnych terapiach takich, gdzie próbuje się jakby dotrzeć do tych negatywnych przeżyć z historii, wydobyć je, nawet je przeżyć uczuciowo ponownie, ale już w odniesieniu do Chrystusa na przykład, w jakimś kontekście modlitwy, gdzie człowiek jest otoczony życzliwymi osobami, które się modlą. Nieraz to jest połączone z modlitwą wstawienniczą i że dokonuje się uzdrowienie pamięci tej negatywnej. Są takie, takie wspólnoty, gdzie jest to pod trochę no, kierunkiem kogoś, kto, kto zna psychologię, psychoterapię e, praktykowane. Tak. Ale ważne jest to rozpoznanie siebie. Poznanie siebie, bo jeśli nie ma poznania siebie, to nie ma tej właśnie e, też e, może głębszej relacji z Bogiem. W życiu duchowym zawsze mówiono, o poznania siebie później otwarcie się na łaskę Bożą oświecenia i zjednoczenie z Bogiem i że poznanie Pana Boga i poznanie siebie jakoś tak się tutaj łączą, a w tym właśnie zakresie poznania siebie chodzi o poznanie no, swoich i pozytywnych i tych trudniejszych stron, sytuacji, doświadczenia, które nosimy w sobie. Anselm Gryn, który uchodzi za takiego no, mistrza e, duchowego i e, zarazem e, e, pisze bardzo psychologicznie, mówi, że pewne zranienia e, mogą pochodzić od matki, e, od matki, e, e, że e, matka udziela dziecku pra zaufania. To znaczy matka się zajmuje dzieckiem i to jest pierwsza osoba, przez którą dziecko ma kontakt ze światem. Ten świat może się wydawać dziwny, wrogi dziecku. Kiedyś zaobserwowałem taką sytuację, matka prowadzi wózek, a to dziecko jest tak zwrócone nie ku niej, tylko u, y, y, ulicy. Przechodnie idą, różni ludzie i ono takie przestraszone i płacze to dziecko. A jak matka zwróci swoje dziecko w swoją stronę i tylko ona ma kontakt z dzieckiem, to ono jest takie spokojne wtedy, bo ono potrzebuje odniesienia do matki, a nie do tego świata, który go nie zna, bo jeszcze nie jest przygotowany na ten właśnie, na ten kontakt z tym światem. Dopiero musi być upewnione w swojej postawie, musi być akceptowane, miłowane, żeby miało tę siłę wewnętrzną do stawienia czoła, można powiedzieć, światu. To prazaufanie, to pierwsze zaufanie otrzymuje od matki. No i nie każda matka jest w stanie przekazać takie pra zaufanie swojemu dziecku, bo może być bardzo pochłonięta z, z swoją karierą na przykład, jakaś przepracowana, może być, mieć jakieś e, e, problemy ze zdrowiem, czy się wyręczać może jakoś inną osobą. No i wtedy już dziecko nie czuje się tak bezpiecznie e, i e, potem nie przejawia takiej już e, postawy e, postawy y, w swoim, w swoim dalszym życiu. Matka może spowodować zranienie u dziecka przez oziębłość uczuciową. Tak też niektórzy twierdzą. Czyli jak, jak ważna jest ta, ta relacja uczuciowa, ta relacja ciepła z matką. Ojciec natomiast według Gryna którego właśnie ojca zadaniem jest przekazanie jakby kręgosłupa swoim, czyli zasad jakichś dzieciom. No potwierdza to także, pamiętam, Pułtawska, która mówi, że ojciec ma przekazać takie zasady swoim dzieciom. Matka natomiast taką Twierdzi wrażliwość uczuciową i jakoś, jakoś taką zdolność do relacji, może też z innymi. Jeśli u ojca, czyli ze strony ojca zabraknie tego przekazu, to dziecko będzie szukać potem kręgosłupa zastępczego, on mówi, czyli zasad będzie szukać gdzie indziej, no i nie zawsze może być to właściwe miejsce, środowisko. Córka doznaje zranień od ojca, jeśli ojciec jej czyni częste uwagi co do wyglądu, czy też nie traktuje jej poważnie. Największym zranieniem jest molestowanie seksualne córki. Wtedy czuje się ona zdezorientowana uczuciowo i będzie zawsze niepewna przez całe swoje życie w kontakcie z innymi ludźmi. Syn natomiast doznaje zranienia ze strony ojca, kiedy ojciec daje mu odczuć swoją przewagę, czy to, że jest, zna się na czymś, a syn się na tym nie zna, że czyni go takim nieudacznikiem. I może być tak, że nie czyni mu nic złego, ale swoją postawą daje mu odczuć, że w niczym mu nie dorówna. Wtedy, no, zwłaszcza wtedy, jeśli dochodzi do przemocy, to już te zranienia się potęgują, że także syn się przystosowuje tylko do tej sytuacji, przyjmuje taką postawę bierno. No i potem już będzie unikał sytuacji konfliktowych tak, a więc widzimy, że rodzina, środowisko rodzinne, ten kontekst rodziny jest takim ważnym kontekstem w którym już tworzy się osobowość człowieka, tworzy się ta zdolność taka czy inna do relacji. Jedna z psychoterapeutek Twierdzi, że poznanie mojego systemu rodzinnego to poznawanie samego siebie. Tak ważne jest to poznanie, przypomnienie sobie tego kontekstu y, naszej y, rodziny, że nosimy naszą rodzinę w sobie. Y, nosimy ją zawsze ze sobą, niezależnie gdzie się udajemy, to jakby nosimy tę historię i ten wpływ różnych czynników, który w nas się jakoś tam zebrał. Twierdzi też, teraz się odwołuję do innej pani psychoterapeuty katolickiej, chrześcijanki, która twierdzi, że kobiety i mężczyźni, którzy byli zaniedbani przez rodziców, przejawiają skłonność do zaniedbywania współmałżonka. Osoby zaniedbywane mogą, mają skłonność do wyolbrzymiania małych odrzuceń. Zaniedbane, potem oczekują jakby więcej, czy tej akceptacji, i małe odrzucenie, mała niechęć, już powoduje pewien konflikt. To zaniedbywanie skutkuje w ten sposób, że ktoś nam mówi nie, mocne nie i może być to odebrane bardzo poważnie. No, na tym tle rozumiemy, że jak dziewczyna rzuca chłopaka to w tym stanie zakochania, to on chce skończyć ze swoim życiem. Tak, to są takie, takie reakcje. Osoby zaniedbywane emocjonalnie w dzieciństwie mają skłonność do wybierania w życiu osób, które były podobnie zaniedbane. To jest uwaga psychologów w dzieciństwie. Ludzie najczęściej dobierają się psychologicznym podobieństwem. I że tutaj wyczuwają jakoś tak, czy jednocześnie taką mają skłonność, że wybierają te osoby. Jest to na pewno podświadome i, i trzeba by tutaj jakiś badań dodatkowych, żeby to uzasadnić najlepszy mąż czy najlepsza żona nie są w stanie dać tego, czego nie dali nam rodzice. Że trudno jest w małżeństwie jakby nadrobić te pewne braki, których nie otrzymaliśmy. Dlatego tak ważne jest, by stanąć w prawdzie o naszej rodzinie, o nas samych. Dalej, biorąc pod uwagę jeszcze inne te rzeczy, których Oczywiście nie należy rozumieć w sensie determinizmów, bo to, co mówią psycholodzy, to oni tak się odwołują do natury, obserwują, że tak to jest w doświadczeniu, ale nie zawsze uwzględniają pomoc łaski Bożej i to, że modlitwa, że wiara, że y, szukanie jakiejś pomocy u Boga może człowiekowi pomóc i każdą z tych sytuacji może człowiek przezwyciężyć. Więc psychologia trochę inaczej to widzi niż widzi to wiara i, i teologia, ale że tego typu tego typu uzależnienia istnieją. Jeszcze jest taki w psychologii trójkąt przemocy i zaniedbania. Trójkąt przemocy i zaniedbania. To znaczy, że są tu trzy role, że jest krzywdziciel, ofiara i obserwator. I twierdzą niektórzy, gdyby tak analizować doświadczenie, że człowiek zawsze będzie w jednej z tych ról. Jeżeli był zaniedbywany przez rodziców, czyli był jakby ofiarą, a oni byli, no może to nie jest dobre określenie na rodziców, bo rodzicom zawdzięczamy bardzo dużo i nigdy się im nie wypłacimy, ale nieraz można ich nazwać też ich krzywdzicielami, a dziadkowie obserwują na przykład to. Y to potem, gdy dorosną te dzieci, które były ofiarą, stają się nawet podświadomie, bo mają coś zakodowane, krzywdzicielami. Tak twierdzą psycholodzy. Nie wiem, czy się z tym zgadzamy. Państwo mają też w swoje doświadczenie, ale ja tutaj przytaczam takie uwagi, które no, warto się nad tym zastanowić, czy jest w tym trochę racji, czy jest w tym trochę racji. Potem jeszcze taka uwaga. Osoby zaniedbywane w dzieciństwie mają skłonność do silnych reakcji na stosunkowo małe bodźce. Reagują intensywnie, gdy obiektywnie nic takiego się nie stało, a ich to bardzo dotyka do żywego. Doświadczenie dzieciństwa sprawiło, że niektóre słowa, gesty wyzwalają w nich złość. I dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że właśnie są ukryte jakieś rany w człowieku, które nie zostały zagojone, no nie stały się takimi bliznami, tylko jeszcze one tam są i wystarczy nieraz jakaś uwaga, żeby te rany otworzyć i reakcja jest, jest silna. tak. Tutaj podaje autorka tako, taki przykład, że jeśli matka mówi do swojej córki, że ona nie jest w stanie ugotować dobrze, że, będzie miała, że sobie chyba nie poradzi w życiu, to potem jak mąż zwróci uwagę na te, na te sprawy, Oczywiście nie znając tego, co tam było, to od razu ona y, mocno zareaguje, że jest tutaj jakaś taka y, prawidłowość. No y, my podczas rekolekcji odnosimy y, to doświadczenie negatywne także do y, Pana Boga i y, y, to doświadczenie ran chcemy jakby oświecić światem wiary, i teraz, co wiara w Boga nam może pomóc w tym właśnie jakby innym podejściu, przepracowaniu tego naszego doświadczenia, czy jakiegoś pozytywnego może spojrzenia na, na nasze, nasze zranienia, na nasze zranienia. Yy, yy, tak yy, jak mamy traktować nasze, nasze rany i tutaj yy, jak jest w tytule naszych rekolekcji my chcemy się przeglądać w Jezusie Chrystusie że Chrystus jest dla nas takim zwierciadłem w którym nie tylko widzimy siebie tak jak w lusterku oglądamy siebie podczas golenia czy yy, pudrowania oglądamy siebie, ale widzimy w tym zwierciadle jakim jest Chrystus, także to, jakimi mamy się stawać. Jakimi się mamy stawać. Widzimy to, co dziś i podpowiada nam też wiara Duch Święty, jakimi mamy się stawać. Jak mamy więc podejść do tych zranień, które które przeżywamy, czy doświadczamy. Niektórzy uważają, że wystarczy się modlić, a wszystkie rany same się uzdrowią. Że samo to się rozwiąże. Inni uważają, że e, oddać się trzeba Pan Jezusowi, czy Matce Boskiej i tak w takim duchu Ojca Dolindo o nic się nie troszczyć więcej. Wydaje się, że to jest za mało, jedno i drugie że ważna jest modlitwa, w której świadomie podejmiemy kwestię tego właśnie zranienia. Że nie można, nie można pomijać tego, bo modlitwa może być przeżywana tak, że przedstawiamy siebie Panu Bogu, nasze, nasze rany, nasz ból, nasz gniew nawet i że chcemy przed Bogiem na to, na to spojrzeć. Na to spojrzeć. Możemy oczywiście na modlitwie zamknąć oczy i zobaczyć, możemy swoją historię jak ona się toczyła I, no, i w rodzinie i w małżeństwie możemy różne sytuacje zobaczyć, osoby, fakty, twarze, słowa, gesty, to wszystko co, co jest za tym doświadczeniem zranienia. No, i y, sytuacje y, te właśnie smutne, i y, y, możemy to odnieść, odnieść do, y, do Chrystusa, do Chrystusa, bo y, Chrystus przeżył, można powiedzieć, wielkie zranienie. Wielkie zranienie. Y, jego życie. Y, gdy odczytujemy, może sama misja publiczna nie świadczy o tym, ale zwłaszcza, zwłaszcza męka Pana Jezusa mówi o Jego wielkim zranieniu, że jak mówi całą turyński, jest, e, można wykazać, że kilkaset razy Chrystus był biczowany, e, że wytoczono wobec niego proces, był cierniem ukoronowany, wyszydzany, wystawiony na widok publiczny. I Piłat e, postawił przed tłumem e, Chrystusa i powiedział: Oto człowiek. To jest niezwykle ważna scena także dla wszystkich zranionych, bo mówi o tym, że Jezus został wystawiony publicznie, pokazany zostały jego, jego rany. Zaprowadzony potem został na Golgotę, powieszony na krzyżu i tam jeszcze nie zamyka się ten dramat. Pan Jezus choć był bardzo zraniony, widzimy, że nie zamknął się, to jest wielka tajemnica prawda, zbawienia w swoich ranach, ale jeszcze z krzyża prowadził dialog z Bogiem i z ludźmi. Mówił, pragnę w sensie duchowym, to, to, to wyrażenie oznacza, że pragnę zbawienia ludzi, choćby odrzucony przez ludzi, i zdradzony nawet przez apostołów, wyrażał to pragnienie zbawienia, apostołowi osamotnionemu Janowi przekazał swoją matkę. Oto matka twoja troszczył się o, nie o siebie tylko o, o tych osamotnionych to jest przedziwne potem został przebity jego bok z którego wypłynęła krew i woda krew jest symbolem życia czyli że jest pewne że umarł że wynagrodził za grzechy świata woda jest symbolem Ducha Świętego są to symbole, że Kościół widzi w tej scenie źródło jakby narodzenia się Kościoła, sakramentów świętych i że Chrystus przeszedł, widzimy, to wielkie zranienie. Wielkie zranienie. To znaczy, że modlitwa jako rozmowa z Chrystusem może być dla nas... No, taką okazję łaskę do tego żeby powierzać Panu Bogu swoje rany bo Chrystus przyjął zranienia rany mu zadane z miłości do nas z miłości do nas nie z jakiejś formy innej, innego motywu ale z miłości do nas i że nasze, nasze bóle, nasze rany możemy złożyć, jakby złożyć przed krzyżem Chrystusa. Możemy je złożyć, powierzyć Panu Bogu w adoracji Najświętszego Sakramentu. Możemy je przekazać na przykład, wiadomo, litanie do serca Jezusa. Czyli w tej relacji do Boga, tu już przechodzimy do pobożności. Od tego, co Chrystus przeżył, do tego jak my wobec Chrystusa stajemy i możemy te rany przekazać zranienia, żeby łaska Boża dotknęła nas i nas uzdrawiała. Uzdrawienia nie rozumiemy koniecznie w ten sposób, że to wszystko zniknie. Już w nas nic nie będzie, że już nic, o niczym nie będziemy pamiętać, tylko że to przestanie być dla nas problemem, że już nie będzie tak bolało nas, że będzie nam łatwiej przejść do innych spraw. I w tym sensie właśnie należy się modlić o uzdrowienie swoich zranień. Już kończę. Jest w historii znane nie będę tutaj y, przypominał, nabożeństwo do ran Jezusa. Y, do ran Jezusa w starszych y, książkach takich do modlitwy możemy znaleźć nabożeństwo do ran Jezusa, bardzo y, ciekawe, bardzo y, piękne, głębokie. I Pan Jezus ofiar, o, obiecuje łaski szczególne tym, którzy y, będą się modlić do ran Jezusa, i że w tych ranach jest dla nas zdrowie. Księga Izajasza mówi, w jego ranach jest nasze uzdrowienie i te słowa wypełniają się, wypełniają się w Chrystusie. A więc nasze zranienia możemy przekazać Bogu, możemy złożyć wobec Jezusa Chrystusa. Skoro Pan Jezus przyjął zadane mu cierpienia, bo okazał się tym barankiem, który został zaprowadzony na zabicie, oddał życie, to znaczy, że my no nie, nie możemy tylko złożyć tych ran, tylko na tym poprzestać, żeby je powierzyć Bogu. Ale jesteśmy też wezwani do tego, żeby przyjąć, zaakceptować to negatywne doświadczenie, które miało miejsce w naszym życiu. Żeby się nie buntować ciągle wobec tego, że tak, tak to było. Ale żeby prosić Boga o łaskę o moc Ducha Świętego, by to zaakceptować. By to zaakceptować, te no, jakieś oszczerstwa, jakieś obmowy, znieważenie, wszystko, co, co miało miejsce, żeby to akceptować. Nawet niektórzy proponują taką modlitwę, żeby jeśli nam trudno jest to zrobić, to żeby prosić Ducha Świętego, prosić Jezusa, by On w nas przebaczył. Najtrudniejsze jest przebaczenie. Że, żeby Pan Bóg nas usposobił tak, albo żeby Pan Jezus, który przebaczył na krzyżu, żeby Pan Jezus w nas dokonał te, tego, tego aktu, żebyśmy mogli się na to zdobyć. Jest to, jest to rzecz bardzo trudna, ale i że jest to y, jakaś łaska, którą możemy y, otrzymać. Y, Pan Jezus powiedział do Marii Małgorzaty a la coke, to są objawienia y, serca Jezusa. Oto serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że niczego nie szczędziło, aż do wyczerpania, wyniszczenia się, by im dać dowody swojej miłości. A w zamian od większości ludzi doznaje tylko niewdzięczności przez nieuszanowanie i świętokradztwa, przez oziębłość i pogardę, z jaką się odnoszą do mnie w tym sakramencie miłości. Skarżył się Pan Jezus, że ta miłość do Pana Boga, do Niego nie jest odwzajemniona, a więc wzajemność także tutaj obowiązuje w relacji do, do Boga do Chrystusa, żeby na tę miłość odpowiedzieć. I myślę, że ta wzajemność w relacji do Boga usposabia nas do większej wrażliwości na bliźniego, na przebaczenie, czy też na pozytywne budowanie relacji z innymi. No i mówię to dlatego, że jeżeli ktoś chciałby skorzystać dzisiaj z sakramentu pokuty, to chcemy to naszą historię uwzględnić w tym przeżywaniu tego, tego sakramentu, by móc może bardziej poddać pod działanie łaski Bożej nasze życie, by ono się mogło przemieniać. Dziękuję bardzo. Dziękuję.